Dyskusyjny. Witam serdecznie w trzeciej audycji z cyklu klub dyskusyjny. Tym razem nagrywamy podczas spotkania Linux w bramie, więc mamy trochę publiczności, bądźcie głośni. Okej. Okay. Także jest szansa, że uda nam się na żywo uzyskać trochę więcej głosów w dyskusji. Pierwszy dzień był całkiem wyjątkowy, powiedziałbym najbardziej techniczny RWB z dotychczasowych. Na początek dnia uda nam się złożyć jeden komputer z naszego sprzętu, który został po akcji... Jakiej akcji, Rysiu? To była akcja składania komputera dla świetlicy na Pradze. Także zostało nam potem trochę sprzętu, no i dzisiaj udało nam się złożyć kolejny sprzęt, przekazaliśmy komputer dla akcji Stop Clapson organizowanej w Szczecinie. Także przy, przy okazji jeszcze złożyliśmy parę, parę ciekawych komputerów, więc może coś ewentualnie dałoby się dla kolejnej akcji, jeśli jakaś akcja potrzebuje komputera, to prosimy się zgłosić, coś skompletujemy. Ok, także mam nadzieję, że tym razem temat akta już nie będzie tak długi jak poprzednio i jeszcze poprzednio. Yy, I rozpoczniemy od... NGO, koncesjonowana opozycja, u AK tak zwana Akta BIS. I tutaj zapraszam Rysia do głosu. To znaczy, Achievement Unlocked, dopóki się nie wystąpi w teorii spiskowej, to, no, to. Znaczy, od kiedy wystąpi się w teorii spiskowej, nic nie jest takie samo. Dowiedziałem się w ciągu ostatniego tygodnia, że po, proteście, po ostatnim proteście w Warszawie przeciwko Akta przedstawiciele NGO-sów, czyli w tym również zakładam, że ja, wsiedliśmy do czarnych rządowych limuzyn i odjechaliśmy w nieznanym kierunku. To jest pierwsza fajna teoria spiskowa. Druga fajna teoria spiskowa to jest film mówiący o tym, że NGO to koncesjonowana opozycja. Ja bym, nie chcę zwracać zbyt dużej uwagi na ten film, bo on ma jakieś 400 wejść w tej chwili, także może teraz będzie miał trochę więcej. Natomiast polecam autorowi autorowi tego filmu zastanowienie się nad tym, w jaki sposób NGO może być koncesjonowaną opozycją, jeżeli zarówno Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czyli organizator przystanku Woodstock, jak i Fundacja Lux Veritatus, Veritatis, czyli operator Radia Maryja i no, ostry przeciwnik przystanku Woodstock, to są wszystko NGOsy, tak, organizacje pozarządowe, także bardzo ciekawa, bardzo ciekawa teoria. Tak, wspominałeś jeszcze o fundacji Kid Protect, między innymi, tak, tutaj też pewnej opozycji w stosunku do blokowania stron w sieci, to też może rozwinie ten temat. Znaczy, no, to Kolejny, są dwie może fundacje, medialny tak? przykład, ale... Też, też kolejny przykład, wspomnieć. są dwie fundacje, jest fundacja Dzieci Niczyje, jest fundacja Kid Protect, obie stawiają sobie za zadanie walkę między innymi walkę z pedofilią, z pornografią dziecięcą w sieci również, natomiast podchodzą do tego zupełnie inaczej i obie, obie te organizacje uczestniczyły w rozmowach dotyczących blokowania sieci i filtrowania sieci w Polsce, tylko że obie uczestniczyły w tych rozmowach po dwóch stronach barykady. Także kolejny przykład tego, jak NGO jako koncesjonowana opozycja to no, no, ciekawa teoria spiskowa. Wszyscy lubimy teorie spiskowe. I y, trzecia rzecz to jest Yy, nazywanie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną mianem ACTA BIS. To jest bardzo fajny zabieg retoryczny, który powoduje, że ludzie się jeżą i już, już chcą biec na, na, na ulicę i protestować. Tyle, że problem polega na tym, że ta nowelizacja była konsultowana między innymi również z nami. Braliśmy udział w tworzeniu tych, tych zapisów, co oczywiście nie oznacza, że są dobre, bo oczywiście mogłyby być lepsze. Natomiast dało się, udało się chyba osiągnąć jedną rzecz, tak? to znaczy w tej chwili prawo mówi, że usługodawca typu Onet, nasza klasa, etc. etc. może zdejmować treści, kiedy sobie życzy oczywiście, tak? treści wrzucone przez użytkowników. Natomiast wiadomo, że czasami do takiego Onetu czy, czy naszej klasy wpływają pisma przedsądowe albo inne oświadczenia woli pójścia na noże w sądzie. I wtedy Onet może sobie w tej chwili po prostu zdjąć daną treść, żeby, żeby nie, nie wystawiać siebie na, na atak sądowy przez kogoś, kto uważa, że ta treść narusza jego prawa. Tak jest w tej chwili i to nie jest dobra sytuacja, bo to oznacza, że tacy usługodawcy właśnie jak Onet, Nasza Klasa i cała reszta de facto zaczynają stosować cenzurę prewencyjną, to znaczy sami sobie śled śledzą te komentarze, które się pojawiają na przykład na forach czy, czy na, ich, na ich portalach i z góry, z założenia usuwają pewnego rodzaju treści. Natomiast ta nowelizacja, nad którą, w tworzeniu której uczestniczyliśmy i jakoś tam konsultowaliśmy, ma na celu ucywilizowanie tego, tak, to znaczy na przykład wymóg, żeby jeżeli dana treść jest sporna, to znaczy ktoś się zgłosił na przykład do naszej klasy i powiedział, to narusza moje prawa takie czy inne, to żeby nasza klasa mogła oczywiście zdjąć daną treść, ale jeżeli zdejmuje daną treść, to żeby powiadomiła autora tej treści, osobę, którą, która wrzuciła tą treść do naszej klasy, że ta treść jest sporna, że rzeczywiście coś, ktoś tutaj zgłosił jakieś, jakieś zastrzeżenia, żeby ten autor mógł zareagować i na przykład powiedzieć: Nie, nie zgadzam się z tym, proszę nie zdejmować. W tym momencie nasza klasa znowu wrzucałaby z powrotem tą treść znaczy odblokowywałaby tą treść, tak? Udostępniałaby znowu u siebie na portalu i informowała z kolei tą osobę czy instytucję, która twierdziła, że ta treść narusza jej prawa. No i wtedy powodzenia biją się w sądzie, tak jak w tej chwili w tym trybie, który jest obecnie. Natomiast ważne jest to, że płyną te powiadomienia w jedną i w drugą stronę. To znaczy autor treści dowiaduje się, że treść jest sporna i została zablokowana, a osoba, która zgłosiła naruszenie dowiaduje się na przykład, że autor powiedział, że nie, jego zdaniem tego naruszenia nie ma i treść została przywrócona do, do, znowu do publicznego wyświetlania. Tak? No to jest, to jest duży plus, o tyle, że no, nie, nie następuje cenzura, o której nikt nie wie. Nadal dostawca usług może, może zdjąć jakąś treść ze swojego portalu, ale przynajmniej musi powiadomić autora czy, czy, czy osobę zgłaszającą z zastrzeżenia, że coś takiego nastąpiło i musi, musi postępować zgodnie z pewnym trybem konkretnym. Słuchacie klubu dyskusyjnego. Nie będziemy wchodzić może z tematu cenzury, a przejdziemy do takiego news'a pod tytułem The Pirate Bay skasuje wszystkie Tonenty, to jest to wystąpienie z pewnej ery. Dla mnie tak serwer, najbardziej medialny serwis hostujący torenty od wielu lat zmagający się z różnorakimi sądami. Kasy od, od 29 lutego, czyli od przyszłego tygodnia, zacznie kasować wszystkie torenty. Nie nastąpi to jednocześnie. Zaczniemy od torentów, które mają poniżej 10 piów. No i warto wspomnieć, że nie, że nie oznacza to końca działalności tego serwisu, bo zostaną one zastąpione magnetynkami, co, jak mam nadzieję, czy jak mam nadzieję ja i mają nadzieję twórcy, spowoduje, że będzie, że będzie on mniej kontrowersyjny i może, może mniej atakowany przez różne rakie organizacje chroniące prawa autorskie, jak RIA i, i, i pozostałe. Także o, Widzę, że, że szykuje się do komentarza, także proszę Cię. Tak, to znaczy nie tyle w temacie samego Pirate Bay, co ogólnie torrentów i yy, wątpliwej ich natury yy, oraz tego, jak no, właśnie wspomniane RIA, MPA oraz organizacje impokrewne chcą z tym walczyć. Bardzo ciekawy projekt narodził się, w zeszłym tygodniu było o nim w internecie głośno, na Uniwersytecie w Holandii, gdzie kadra naukowa zapowiedziała, że cenzura w internecie w każdej postaci jest zła i w związku z tym opracowują własny standard wywodzący się z torentów którego nie posiadałby żadnych scentralizowanych elementów i w związku z tym jego wyłączenie byłoby całkowicie niemożliwe. Przynajmniej tak zapowiadają twórcy. Co z tego wyjdzie, czas pokaże. Tak, to jest chyba projekt o ile dobrze pamiętam tworzony przez twórcę BitTalenta. Tego nie jestem pewien. Wiem, że na pewno jest to zaangażowany Uniwersytet w Holandii. Także prawdziwa kadra naukowa. Czy ja, ja mam pytanie do ciebie, dlaczego uważasz, że magnetlinki będą mniej kontrowersyjne, bo to jest tak naprawdę różnica jedynie techniczna z tego co ja się orientuję? Różnica jest techniczna, natomiast ciężej jest, jak się o kogoś, tak mi się wydaje, przyczepić, bo torenty są plikami, które faktycznie no. się hostuje. Magnetlinki to są Tak, jest bo magnetlinki to jest tylko hash, informacja, którą później. Yy, to są tak naprawdę torenty wrzucone na torenta w yy, pewnym no sensie. No tak, tylko, że dla organizacji typu mafia, przy, przynajmniej MPA czy RIA, plik jest czymś takim do niemalże, niemalże możliwym do dotknięcia, tak? To znaczy, jeżeli ktoś ma na serwerze plik, to znaczy, że ma tam to dzieło na przykład, tak? Jeżeli to jest tylko i wyłącznie kawałek tekstu na stronie, tak jak MagnetLink, to to już nie ma tego... Znaczy, dla, rozumiem, dla naszych że... informatyków to jest to samo, tak? Bo to są bity i bajty w, jakim, w, jakiejś, w jakiejś tam znaczy, konfiguracji, Dla tak? mnie to jest zabawne. Znaczy, chodzi o to, że efemerydy będą trudniej jakby ścigane i trudniej rozumiane, tak? Znaczy, znaczy dla, to nic żart... to, dla nich to nie jest w tym momencie hostowanie tych plików. Oni, bo Pirate Bay był, atak, był atakowany, bo, bo Pirate Bay hostował te torenty, A teraz nie będzie hostował torrentów. Teraz będą tylko linki. To już nie jest to samo. Nie, nie próbuj tego zrozumieć. Mój nie, jedyny komentarz nie, to nie, nie, wow. Nie próbuj tego zrozumieć. To, to, naprawdę. Nie, nie rób tego sobie, nie rób tego innym. Tak, dodatkowo niezwiązane z Pirate Bayem i z paroma innymi serwisami torrentowymi, to, to się pracował całkiem fajną metodę na ściągnięcie wszystkich torrentów w formie magnet linków hostowanych przez, przez dane serwisy, co spowodowało, że z samego Pirate Baya, o ile dobrze pamiętam, jakieś 9, 90 tysięcy chyba torrentów można mieć na swoim dysku. Tak? Bo... tak, z tego co słyszałem udostępniono po prostu paczkę ze wszystkimi torrentami, które do tej pory były na Pirate Bayu i właśnie to, tak jak Czesia słusznie podpowiada, zajmowało 190 mega, tak, cała 190 paczka mega. wszystkich torrentów. Ona zawiera tylko i wyłącznie magnetlinki, powinno... które są są niestety posegregowane, natomiast stworzono jeszcze paczkę z innego serwisu z torrentami, która już miała 500 mega i zawierała 17 milionów torrentów w dodatku posegregowanych kategoriami, co jest całkiem wygodne. To łatwiej przeszukiwać. Tak, to, to chyba tyle. Może, może trzeba by to wysłać do MPA i powiedzieć im, to proszę, to są wszystkie torenty. <głos> Znaczy, będą... Rozumiem, że żeby podliczeli, mieli... wystawili rachunek na zastraszające milion miliardów. Nie, nie, nie Pjorku, będą mieli okazję je wykasować. To tak jak z tym kopiowaniem Kazika. Jest też taka różnica, że MagnetLink jest, a, powiedzmy, formą wrzucenia w pega w bejdzie na stronę. Czyli jest to, strona jest obrazkiem tak naprawdę w tej chwili, a... Nie obrazek jest, nie wiem, gdzieś w statykach umieszczony. Tak, to znaczy zgadza się dla nas, informatyków, to nie ma, nie ma różnicy, tak? To jest tylko kwestia tego, jak to jest opakowane. Natomiast dla kogoś, kto tego nie do końca rozumie, no to jest plik albo nie plik. To nie jest plik, więc nie się mogą szczepić. Słuchajcie, klubu dyskusyjnego. Kolejny fajny news, bardzo fajny to tablet Spark tablet wykorzystujący Active Plasma z KDE. No i dyskutowaliśmy o tym i mam nadzieję, że to dojdzie do skutku również, również w paru ciekawych działaniach jak Fundacji Wolnego i Programowania, ale o tym troszkę później, jak uzyskałem parę potwierdzeń. Panie Wiceprezesie, proszę tak nie uciekać. Ja, ja nic nie wiem. Ja tu tylko ten mikrofon trzymam po pierwsze warto, warto kupować, bo są całkiem niedrogie, to jest po przecięciu koszt około 800 zł. Tak, więc po przecięciu koszt około 800 zł. 900 zł. 200 euro plus koszty importu. Trzymajmy się faktycznych cen, ponieważ nie wiadomo jak Dobrze. polski dystrybutor... Poniżej 1000 zł, zatem za mniej niż 1000 zł można kupić pełni funkcjonalny tablet działający pod, pod Linuxem pod kontrolą KDE. Z i co najważniejsze jest kompletnie otwarty w tym sensie, w którym, że bootloader nie jest w żaden sposób tak, tak no... no i cały hardware też jest otwarty dokładnie tak, znaczy nie Sorry. chcę tutaj robić porównań do OpenMoco, bo, bo ten projekt był różnie oceniany to jest nieporównywalne z OpenMoco chociażby, jeżeli chodzi o ocenę tak, i chociażby, chociażby dlatego, że to nie jest telefon <laughs> oh, oh, right ale ten, ale no mam wrażenie, że to może być takie OpenMoco dan right. Z tego, co jeszcze nam się udało z rozmów z twórcą czy twórcami tego tabletu dowiedzieć to również, gdyby jakieś jednostki chciały zamówić w większych ilościach te tablety, to jest, jest szansa dopasowania zarówno software'u, jak i hardware'u pod większe zamówienie po jakichś całkiem przystępnych kosztach, także zachęcamy do kupowania większych ilości do dogadywania się z twórcami tego tabletu. Tu w tym tygodniu Dwa dni temu otwarto i jeszcze tego samego dnia, bądź następnego zamknięto e, zapisy na, na pierwszą, pierwszą serię tych tabletów rozeszły się momentalnie. Także zainteresowanie jest spore, ale myślę, że wkrótce będzie można kupić ich więcej i zdecydowanie zachęcamy do kupna nie tylko, e, nie, nie tylko tych tabletów, ale również też warto wspomnieć o Raspberry Pi, który w cenie 25 bądź 35 dolarów, e, przeliczenia się już nie będę podejmował tym razem. Daje, daje, znaczy daje się łatwo kupić, to momencie, jeszcze chyba czekamy na udostępnienie, które miało. Być... Ale do końca lutego przynajmniej zapowiadali, że już będą w sprzedaży. To prawda pierwsza partia, dopiero 10 tysięcy sztuk, która na cały świat, która na pewno zniknie na pniu. No ale mają być. A to nie będzie ta partia, która została w Preorderze rozdana? Chyba nie. No w takim razie czekamy, czekamy też na następne partie. Warto, warto się tym interesować, bo komputery dają, takie komputerki dają bardzo fajne możliwości i mam nadzieję, że tutaj w laboratorium Rama też uda nam się z nich skorzystać, bo kilka chciałbym tu sprowadzić. A czy działa tam Ubuntu? W sensie na sparku działa Ubuntu? No KDE, działa tak. KDE jest, działa, tak, tam jest na pewno, środowisko graficzne to jest KDE plasma, tak? Natomiast jaki jest, jaki jest system pod spodem tego, nie wiadomo. Tak, aha, pytanie, pytanie brzmi, czy działa tam Ubuntu? Na pewno tak, na pewno da się zainstalować na tym Ubuntu, tak. Natomiast jaki tam system siedzi, nie wiadomo. Wiadomo, jest to MER, jest to darmowa, znaczy darmowa, społecznościowa kompilacja dotychczasowego Maemo. Dobrze, uzyskaliśmy odpowiedź klubu dyskusyjnego. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, chociaż trochę się boję go poruszać, jest to, co zauważyłem jakieś półtora tygodnia temu i ja od tego czasu się nie mogłem zebrać na napisanie porządnego posta z porównaniem. Natomiast takie moje spostrzeżenie, że wolne i otwarte media społecznościowe typu Diaspora czy status net pomimo aspiracji swoich do, do bycia mediami mainstreamowymi nie są w stanie w tym momencie, może nie tyle nie są w stanie, one po prostu w tym momencie aspirując do tego mainstreamu nie zapewniają środków bezpieczeństwa, które mają już w tym momencie mainstreamowe media. A od, I... kiedy, a od kiedy zapewnienie środków bezpieczeństwa było warunkiem bycia w mainstreamie? Nie, ono bynajmniej nie jest warunkiem bycia w mainstreamie i to najlepiej pokazuje moment, w którym dopiero Facebook zaczął te zabezpieczenia dodawać i bardzo Cię proszę, pozwól mi skończyć moją myśl tym razem. Także y, tych narzędzi nie ma i pozwoliłem sobie wysunąć taką tezę, którą to w zasadzie jedyne, co w związku z tym opublikowałem do tej pory, chciałbym opublikować trochę więcej. E, teza brzmi tak, że... Mm, Wolne i otwarte socjalne media są bezpieczne tylko dlatego, że nikt z nich nie korzysta, dlatego że jest tam tak mało użytkowników i uważam, że troszkę tak jest. Znaczy, ja wiem, że tutaj trochę broni się przed przed administratorem, o którym wspominałeś, który na Facebooku może wyrządzić znacznie większe szkody niż mógłby wyrządzić na, jedy, na, jedy, na diasporze, tak? Bo tam działa na jednym podzie ja się z tym całkowicie zgadzam. Tak, albo, albo, albo w sytuacje bardziej życiowe typu Microsoft kupuje Skype'a, tak? I zobaczymy, co będzie. No to, to jest przed paru miesięcy, tak? No, to, no co, Nie wiadomo, co się stanie roku. z Facebookiem za, za, za jakiś czas. A w momencie, w którym sieć jest zdecentralizowana i, i jak to się nazywa ładnie po angielsku, federated, czyli te wszystkie zdecentralizowane serwery gadają ze sobą i są w stanie jakoś kooperować, no to jak jeden taki serwer padnie, no, no trudno, no to tam trochę użytkowników straciło dostęp, ale szybciutko mogą się przenieść na inny serwer, a poza tym pozostała reszta, reszta sieci działa, tak? Co bardzo dobrze możemy obserwować na, na przykładzie sieci Jabber, gdzie dokładnie tak jest, gdzie jak serwery gadu-gadu padały, to niestety komunikacja zdychała w przypadku Jabbera, w związku z tym, że każdy ma, może mieć własny serwer i serwery się ze sobą komunikują, takich problemów nie ma. Nawet jeśli jeden serwer zdechnie, szybko możemy założyć konto na drugim i po problemie. Ja się całkowicie zgadzam z tym, że w jakiś sposób decentralizacja część niebezpieczeństw usuwa, ale pokuszę się o powiedzenie, że jest to część marginalna. Tak? Te niebezpieczeństwa są na tyle marginalne w obecnym E, stanie rozwoju socjal mediów, takich jak Facebook czy takich jak Google+, e, że no, niestety pozwól, nie jest to pozwól, to, na czym się powinniśmy skupić. Pozwólcie, żeby, pozwól, że ci przerwę w tym momencie i przypomnę, że Twitter ostatnio ogłosił, że wprowadza e, lokalną cenzurę e, tweetów. Dla mnie to jest zagrożenie dosyć takie realne i dosyć takie poważne, że... E, Coś, co ja ludzie wiem, używają jako, to... jako infrastruktury, bo w tej chwili Twitter jest używany jako infrastruktura do przenoszenia informacji, nie jako usługa, tak? tylko ludzie podchodzą do tego jak do infrastruktury. Jest de facto trzymana w łapach jednej korporacji, która nagle stwierdza, no... No dobra, to tu będziemy cenzurować. Powiemy wam o tym, że cenzurujemy, ale będziemy cenzurować. Skąd? Okej, okay, ale, zresztą, ale że to jakby tutaj mówiłem. też wchodzimy trochę na to, kto ma te prawa własności, tak, gdzie, gdzie trzymamy te dane, a ja chciałbym się skupić na innym aspekcie. Ja bym się chciał skupić na aspekcie takim jak na przykład e, możliwie znaczy dostarczane przez Facebooka czy przez Google Plus dwustopniowe logowanie, czy, e, czy powiadamianie o tym, że ktoś się zalogował na twoje konto, na przykład czy jakieś nieznane urządzenie to są ważne zabezpieczenia, ważne dla przeciętnego użytkownika. Tylko to jest z kolei też problem w drugą stronę. Ilu dla przeciętnych wików. użytkowników ma diaspora czy status.net i to jest w tym jest, to momencie nie ma nie jest przytyk, tylko tak, ale tym nie przyciągniesz użytkowników. Dodając ten feature, nie przyciągniesz mojej siostry czy mojego brata. Dlatego, że jest dwustopniowe logowanie. Wow, to jest killer feature. Muszę mieć status.net. Nie, akurat status.net tutaj może się wybić dzięki temu, o czym wspomniał Rysia, czyli że Twitter zapowiedział, że będzie częściowa cenzura związana z prawodawstwem konkretnego kraju, w którym Twitter jest obecny. A diaspora może się wybić dzięki temu, że Facebook wprowadza timeline. Pozdrawiamy. No to jest coś, co jakiś co possibility użytkowników, ale myślę, że wiesz co, to będzie dokładnie w ten sam sposób, w jaki wprowadzono do tej pory wszystkie zmiany w interfejsie, to znaczy, że mogli nawet i pół roku Yy, Przeczyć narzekać na, te, na, na to, że pasek przesunięto z lewej strony na prawą, co też w pewnym momencie się zaistniało. Tak, tylko że wcześniej nie było konkurencji. A teraz jest i tak. Znaczy, ja już widzę to, co, o czym mówimy od jakiegoś czasu, to znaczy, okej, okay, był MySpace, pojawił się Facebook, był Facebook, pojawił się Google+, i tylko trzeba teraz zadbać o to, żeby następnym krokiem było przeniesienie się ludzi na diasporę. Jest całkowicie z tym zgadzam i bardzo na to liczę. No, czy A ja niestety cały czas... się z tym nie zgadzam, ponieważ co ma wspólnego ze sobą MySpace, Google+, czy Facebook? Jedno bardzo ważne słowo, kapitał którego diaspora nie ma. I diasporą w związku z tym brak reklamy niestety nie przyciągniesz ludzi. Cieszę się, że przyjechałeś, bo dwa tygodnie to było strasznie smutne, jak się zgadzaliśmy ze sobą. A co, do, zmian... A co do, Marcinie, jeszcze zmian w o których wspomniałeś, pozdrawiamy użytków Unity i Gnoma 3. Natomiast jeszcze, jeszcze jedna rzecz. znaczy Te zastrzeżenia do bezpieczeństwa, o których Ty mówisz, to są kwestie techniczne, które można dodać, które można zrobić. Dodajmy je. To Dlaczego je? one jeszcze nie, tego, czy... nie są obecne? No, to jest jedna z pierwszych rzeczy, dodajemy, które tak? powinny to się to pojawiać znaczy... w takich socjalnych mediach. Tak, ale do czego zmierzam? To są kwestie techniczne, które można dodać, które można szy dosyć szybko zmienić. Tak? Znaczy, Deweloperzy się nad czymś innym, ale równie dobrze mogą usiąść nad tym i w ciągu, nie wiem, tygodnia dodać te, te y, tak? Natomiast problemy z Facebookiem i Twitterem, o których ja mówię, to Są rzeczy, których się nie da zmienić. To znaczy, to są, to są problemy zaszyte w, samym, w samej idei scentralizowanej, korporacyjnej sieci społecznościowej. Tak, ja się zgadzam. Taki... No nie, nie jestem tym, któremu ty akurat myślisz, to tłumaczyć. Natomiast naprawdę, w porównaniu z tym, co, co w jakiś sposób zaczyna powoli, na szczęście zaczyna powoli grzecz przeciętnego użytkownika, yy, bo naprawdę wielu ludzi zwraca uwagę, zaczęło zwracać uwagę na to, w jaki sposób są chronieni, w jaki sposób mogą się zabezpieczyć przed tym, żeby ktoś nie wszedł na ich konto, czy żeby przynajmniej mieli informację o tym, że ktoś się, że ktoś się pojawił, tak, przejął no, kontrolę nad ich kontem. To ich zaczyna grzać i bardzo fajnie, że to ich zaczyna grzać, ale y, jeśli to ich grzeje i szukają jakiejś alternatywy, która zapewni im to bezpieczeństwo, to nie może być tutaj powodem to, że w tym momencie nikt inny z tego nie korzysta, takie feature powinny się już pojawiać. To jest ten moment. Dobrze, no to napiszmy to. to w ten sposób mieliśmy i rozwijać API w diasporze, niestety to się nie, nie udało, trzeba po prostu zacząć mówić i rozgłaszać to. Ja bym powiedział, że raczej trzeba zacząć to pisać, ale... Ja chciałbym zobaczyć jak ty to piszesz? Co ja piszę słuchacie Klubu Dyskusyjnego. No dobra, to yy, przechodzimy w takim razie do tematu spotkania z ZAX-em i tutaj parę fajnych niczów ciekawych informacji i znowu oddajemy głos do naszego naczelnego referenta Rysia. Kłania się naczelny referent Rysio. A zatem, jakiś tydzień temu odbyło się spotkanie z zax w którym uczestniczyłem, w sensie w spotkaniu, nie w ZAX-ie. Spotkanie było o tyle ciekawe, że okazało się, że organizacje pozarządowe, które bronią tej wolności w sieci i tak dalej, i tak dalej, oraz ZAIX, którego nie będę w tej chwili komentował za szeroko, okazało się, że są w stanie znaleźć tematy, w których są w stanie jakoś tam się zgodzić. To jest znaczy, być może, być może, jest, to, być może jest to rzecz, która będzie powodem tworzenia kolejnych teorii spiskowych. Zobaczymy w następnym odcinku. Natomiast bardzo sympatyczne jest to, że Zaiks jasno i y, jednoznacznie powiedział, że, zresztą powiedział to też na, na debacie w Katowicach, że ich nie interesuje ściganie pojedynczych użytkowników końcowych, jak to oni określają, tak? czyli y, tak zwanych internautów. Ich nie interesuje y, m, ściganie użytkowników sieci peer-to-peer. -to, -peer. to, to nie jest dla nich y, przestrzeń działania. Oni, oni nie są, w tym, nie są w tym w ogóle zainteresowani. Ich interesuje ściganie y, dużych naruszycieli, firm organizacji, które wykorzystują wykorzystują te utwory chronione prawem autorskim do celów komercyjnych. I to jest to, jest, to, jest to słowo klucz, tak? Znaczy do, do celów komercyjnych. I to jest bardzo, bardzo dobry znak, to znaczy, jeżeli, jeżeli z jednej strony artyści, a z drugiej strony przeciwnicy akta, tak, organizacje pozarządowe zgadzają się, że nie chodzi o to, żeby ścigać pojedynczych użytkowników, tylko żeby ścigać, bo ja się absolutnie zgadzam, że, że dużych naruszycieli należy ścigać, jeżeli ktoś jeżeli ktoś korzysta z czyjejś pracy, no to powinien za tę pracę zapłacić, tak? To jest, to jest naturalne, tak? Jeżeli zarabia na tej pracy. Natomiast to jest coś, co mam nadzieję doprowadzi do tego, że powstanie może jakieś wspólne stanowisko albo jakiś wspólny sposób patrzenia na sprawy związane z internetem. <grywania> patrzenia, tak? Paczenia. Dziękuję Piotrze, patrzenia. I dzięki temu uda się przede wszystkim odczarować, odczarować tę sytuację, w której z jednej strony... Znaczy to jest sztuczne tworzenie... Sztuczne tworzenie ostrego konfliktu, tak? Sztuczne, sztuczne polaryzowanie opinii publicznej, sztuczne polaryzowanie dyskusji wokół, wokół tematu praw autorskich, gdzie z jednej strony są ci biedni artyści, którzy nie mają jak, jak, nie mają co do garnka włożyć przez tych wstrętnych internautów kradziejów. A z drugiej strony są ci biedni internauci, którzy nie mają co do iPoda włożyć i tak przez tych, przez tych zaborczych artystów. To jest zupełnie sztuczne, zupełnie sztuczne polaryzowanie i skłócanie dwóch środowisk, które mogą się bardzo pięknie uzupełniać. Tak? Znaczy artyści tworzą też dla kogoś, właśnie dla tych użytkowników, a spór być może jest gdzieś po środku. I może to jest właśnie ten moment i, i ta metoda, w której uda się ten spór odczarować i jakoś doprowadzić do tego, żebyśmy się wszyscy zaczęli po prostu zwyczajnie rozumieć. Bo po tym spotkaniu i po tym, jak, jak zobaczyłem, jakim językiem operuje ZAIKS, w jaki sposób ZAIKS operuje tym językiem, zupełnie inaczej patrzę na wypowiedź pana Komara na, na debacie u premiera, ponieważ teraz, teraz zaczynam rozumieć, że właśnie w tej, w tej ostrej przecież wypowiedzi nie chodziło ZAIKSowi o użytkowników tych właśnie końcowych, zwykłych internautów, tylko chodziło o użytkowników w sensie tych dużych naruszycieli. Tylko to jest kwestia odczarowania języka i mówienia, mówienia w jeden sposób o, o pewnych sprawach. Słuchajcie klubu dyskusyjnego. Wiadomość z obozu Microsoftu, mianowicie w krótkim czasie ma się pojawić w webowej wersji e, Office'a wsparcie dla e, ODF. To jest y, dokument w formacie ODFC dla mnie z zaskoczeniem, natomiast jaki jest wasz komentarz. Czyżby zaczęli używać OpenOffice'a tam na backendzie, to, to by było fajne. <śmiech> tak, bo wspomnijmy, używają go w tym momencie w Google Docsach, tak? To, to, to może z warto tego, wspomnieć. Z tego, tak? co wiem, z tego co wiem, tak, z tego co wiem, no przynajmniej jeszcze 2 czy 3 lata temu, może teraz już sobie napisali własną implementację, ale 2 czy trzy lata temu. Google Docsy działały w ten sposób, że po prostu tam na, na backendzie pod spodem działał, działał sobie OpenOffice w trybie headless, czyli bez, bez wyświetlania, bez interfejsu użytkownika, tylko po prostu przeprocesowywał prze, prze zapytania od, od interfejsu. Wydaje mi się, że nawet StarOffice na początku, ale nie, nie jestem pewien. Predesesor OpenOffice'a. Mówisz, Wiesz, że teraz jest... już pewnie LibreOffice. Czyli teraz już może być LibreOffice, tak. No i troszkę odgrzejemy menusa, o którym już pewnie mówiliśmy, znaczy, o już mówiliśmy na początku, tak przypominamy, że i LibreOffice wchodzi, wchodzi tutaj na rynek tych sieciowych tabów biurowych, tak, programowania biurowego, uruchamiając, mam nadzieję, wkrótce swój, swój interfejs w HTML5. Na razie wygląda obiecująco, czekamy na więcej. Słuchacie klubu dyskusyjnego. Dobrze, mówiliśmy poprzednio o tym, że Canonical y, kończy wsparcie swoje, czyli, czyli przestaje oddelegowywać swojego pracownika do pracy nad Kubuntu. Ogłosił koncept Ubuntu na smartfony i y, Ubuntu to ma być oparte o Androida. Znaczy z, z tego co rozumiem, idea jest taka, że y, na smartfonie działa Android, równolegle z nim działa albo, albo jako alternatywny i przełączony działa Ubuntu, i po podłączeniu do, nie wiem, stacji dokującej, większego ekranu, USB... Więc sprawa wygląda troszkę inaczej i ma to działać w ten sposób, że na uruchomionym Androidzie można uruchomić sobie własny serwer X-ów i dopiero po nim następuje start Unity. Tak w tym momencie wygląda ten koncept. A na nim, można, na nim będzie można odpalać i Chromium, Firefoxa, Thunderbirda i całą resztę aplikacji PTV, VLC. Główna informacja jest taka, że... Jądro jest współdzielone, jądro systemu jest współdzielone i to jest to samo, to samo jądro. A to, jak to jest technicznie tam rozwiązane, to już jest, że tak powiem, rzecz drugorzędna. Z punktu widzenia użytkownika istotne jest to, użytkownik ma sobie swój telefon, ma sobie swój smartfon, z którym chodzi cały dzień, przychodzi do domu, wpina w doka albo podpina klawiaturę i ekran jakimś innym sposobem, czy na przykład po HDMI i USB, czy, czy Bluetoothie i, i, i ma po prostu komputer z ubuntu, Tak. To, bo cała, cała reszta tego, jak to jest technicznie rozwiązane, to jest, jest nie jest specjalnie interesująca. Eee, chociaż może jest. Eee, natomiast istotne jest to, że po prostu przychodzisz, przychodzisz do domu, wpinasz swój, swój telefon w doka i masz normalne, normalne Ubuntu, dające Ci dostęp do tych samych zasobów, czyli do tych samych kontaktów, do tych samych plików, do tych samych folderów i tak dalej, i tak dalej, tylko za pomocą normalnego desktopowego, jeżeli Unity można nazwać normalnym, interfejsu e, e, stosowanego na na Ubuntu. Tak? To znaczy, to jest niesamowita, niesamowita sprawa, ponieważ, no umówmy się, ten androidowy interfejs jest, jest oczywiście bardzo wygodny, biorąc pod uwagę ograniczenia platformy smartfonowej. Natomiast jeżeli ma się na tym samym urządzeniu dostęp do tych samych zasobów jeszcze za pomocą interfejsu desktopowego, to to jest, to to jest potężna moc, tak? I potężna, potężna możliwość. Przede wszystkim Przede wszystkim e, interesująca dla ludzi, którzy korzystają z telefonu komórkowego jako, jako ich głównego narzędzia pracy. Tak? To znaczy na przykład, na przykład sprzedawcy tak? Czy, czy, czy, czy, czy tak zwani biznesmeni mogą zamiast dwóch urządzeń, zamiast laptopa i telefonu nosić po prostu jedno urządzenie, tak? ponieważ zwykle, zwykle gdzieś w drodze nie potrzebują mieć ze sobą laptopa, a e, na przykład jeżdżąc między firmą a domem albo jeżdżąc po prostu ze swoim, ze swoim smartfonem, mają możliwość dostępu do tych, do tych zasobów tak, wygodnie. Krótko mówiąc, mamy nadzieję, że wkrótce będziemy nagrywać yy, z błąd na naszych smartfonach, a nie na dużych laptopach, które w tym momencie nosimy ze sobą. Na przykład. Tak, dla wielu osób może to być bardzo ciekawe wyjście. Pozdrawiam twój, twojego laptopa, czesiu. Słuchacie klubu dyskusyjnego. Yy, I chciałbym znowu wrócić do tematu pakietu biurowego bo taki last minute bardzo interesujący news okazuje się, że Apache Foundation nie może przestać by, być domem spokojnej starości dla projektów open source Jak to nie, nie e, może przestać może przestać być domem spokojnej starości dla projektów open source mianowicie będzie domem niespokojnej starości czy przestanie zacznie, domem być, domem, który zacznie być domem, który wypuszcza być domem, który całkiem aktywnie rozwijane projekty, mianowicie Jak Apache Foundation Apache się tak nie rozwija współpraca IBM, który rozwija swój, e, swój projekt oparty na OpenOffice Lotus Symphony z Apache ma przynieść nam e, z, nową wersję Apache OpenOffice pod koniec 2013 roku. E, mi się, że IBM oddelegował kilku deweloperów, którzy za, zajmą się integracją kodu Symphony i OpenOffice'a i powiem, że jestem bardzo ciekaw efektów, które mają się pojawić. Znaczy pod koniec roku mamy mieć Apache OpenOffice 4, a następnie na początku 2013 roku będziemy mieli Apache OpenOffice IBM Edition, który zastąpi Lotus Symfony i to będzie coś fajnego, ponieważ Lotus Symfony moim zdaniem wprowadził bardzo ciekawy interfejs. Gdyby to połączyć jeszcze z funkcjonalnością obecnego OpenOffice'a, może mieć bardzo fajny pakiet biurowy. Ciekawą alternatywę dla OpenOffice'a, bo trochę ten, trochę ten, znaczy nie, nie tyle OpenOffice, co LibreOffice'a, bo trochę ten styl interfejsu się moim zdaniem zastarzał. Potrzebujemy czegoś nowego. Natomiast wielkie, wielkie pytanie pozostaje, czy fundacja Apache zrobi duży krok naprzód, taki jak zrobiła Mozilla i zacznie co cztery tygodnie, czy ile tam wydawać nową pełną, dużą wersję. Myślę, że to mogło ja być myślę, ciekawe że to Open Office 15 ja Żeby przegonić LibreOffice, tak? Nie. Ale i tak już go przegonią, bo pod koniec będzie wersja 4.0, pod koniec właśnie, właśnie do tego piję, to znaczy. Ale to jest, to, jest, to jest dobry moment na duży krok do przodu, tak. Jednak trzeba zaznaczyć Tak, muszą nowego. zrobić duży krok do przodu w moją konkurencję i to taką sensowną. Tak, także, także tutaj mam naprawdę bardzo duże nadzieje w projekcie Jezu, wiem, wiem jak się ta, ja, nie, to. Teraz mnie uderzyło. Wiem, jak, jak się nazwą te projekty, bo te projekty pewnie się w końcu połączą z powrotem, tak? To znaczy, będzie ten y, OpenOffice, na którym budo, IBM buduje lotus Symphony i, i będzie LibreOffice i one się z powrotem połączą i będą się nazywały LibreOffice Lotus. Chyba chyba nie do końca się połączą, LOL. bo LibreOffice teraz nasuje i, i przygotowuje się do zupełnie do zmiany interfejsu w zupełnie innym kierunku, więc nie wiem, czy te, czy te dwie filozofie rozwoju, czy, czy te dwie drogi rozwoju się połączą. Nazwa. Ale nazwa byłaby tak piękna. Wiem. Free Libre Open Source Office. LOL. Flos Office. Lol. Nie, LOL jest lepsze. Dobrze, ponieważ nagrywaliśmy z publicznością, może publiczność nie jest jeszcze na tyle zgodzana i jest w stanie zadać kilka pytań, czy, czy, czy się troszkę wypowiedzieć. Zapraszamy do mikrofonu. A ja tylko tak w gwoli komentarza. Jeżeli spotykam ludzi, którzy korzystają z otwartego pakietu biurowego, to jest to OpenOffice niestety. Kojarzą nazwę OpenOffice. I według mnie wydanie OpenOffice czw, czwórki pokaże im, że no jest jakiś postęp, że to się rozwija, więc to jest krok komercyjnie dobry, z numerkami wiadomo jak jest, Chrome, Firefox, o. więc tym bym się chyba już nie przejmował, to już było. Okej, okay, ale, dzięki. Ale nawet jak? dorzucą, znaczy nawet jak Apache postanowi tak szybko wydawać nowe wersje, żeby gonić numerkami, to ja nie wiem, czy dogonią Microsoft Office 2010. To byłoby <grym> trudne dosyć. To będzie maraton. <grym> Kurczę, szkoda, że przegapili, bo mogli, mogli pójść też w stronę Techa i tam 3.14. <grym> Słuchacie klubu dyskusyjnego. Także wracamy do stałej, stałej rubryki, czyli zaproszenia na kolejne wydarzenia. I zaczniemy ponownie od SocHaku Edukacji. Jakie są wieści z frontu, co się zmieniło i, i na co zapraszamy? Znaczy, zmieniło się to, że rejestracja jest otwarta zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i dla tych osób, które tym organizacjom pozarządowym będą pomagać realizować ich wspaniałe pomysły. Stronę, znaczy, rejestracja jest otwarta oczywiście na stronie Sochacku, czyli sochack.pl slash edukacja2012 tam można znaleźć odnośnik do, do rejestracji, zapraszamy do, do rejestrowania się i zapraszamy do odwiedzenia nas, a my dalej pracujemy nad tym, żeby znaleźć sponsorów, znaleźć znaleźć partnerów, już część się znajduje powoli i, i organizujemy, jedziemy z tym koksem i przypominam 17-18 marca zapraszamy od samego rana na Politechnice Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ulica Nowowiejska 15 przez 19 zapraszamy do zobaczenia kolejne wydarzenia no, o tym mówiliśmy no, na LWB zapraszamy w ostatni piątek miesiąca ale to będziemy jeszcze się przypominać w kolejnych odcinkach dziękujemy za uwagę już tym razem w krótszej formie staramy się dopasować trochę do oczekiwań i, i tę formę skracać dużo tak. tematów musiało wylecieć tak to prawda Także będziemy się starać ciąć listę tematów. Pojawia się bardzo dużo z innymi odcinkami. Także dziękuję za uwagę. Marcin Silmanczyk-Kerpezo. Michał Czesiak-Rzóżewski. Piotrek Piorek-Fiorek. Michał Rysiek-Boźniak. Do zobaczenia. Kap, koniec. Strasznie. Kucznie pozdrawiam. What? Jak bardzo to, to było. To było strasznie. Klub dyskusyjny